I hear music and there's no one there. Słyszy, Jestem! Yeah. Jestem! to się je, jak to działa, jak korzystać, jak używać, jak słuchać. Centrum naszego zainteresowania to jest to, co stanowi jakby istotę albumu. Musimy znaleźć w tym celu przycisk play. Znajdujemy go bez trudu i naciskamy. Co się dzieje? należy uważać, to ogólnie uwaga to jest w życiu wskazana rzecz Obecnych Obecnych Obecnych Obecnych Obecny. jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy Dzień dobry Pozdrowienia dla wszystkich, którzy pytali o tą płytę, którzy byli mobilizacją do jej powstania. Pozdrowienia dla Czarnucha, który wyprodukował kilka biorów. Pozdrowienia dla chłopaków, którzy pomogli ze skreczami. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli źródłem inspiracji i mobilizacji do powstania tych numerów. Pozdrowienia dla rycerza ciemnej mocy oraz Dymu, za, za starczaniem pewnego materiału, który był budutem <grybujesz> niektórych, kurwa, miejscach płyty podstawowych. Musiałem mieć taj. buty na sobie. Nie lubię rapować bez butów. Przysujmy hmm. okay. twoją go, obecność, chcę go. udowodnić swoją zajebistość. Płyń, Artur. Płyń. <laughs> Całe tysiąclecie, bądźmy mniej niż... Bardziej. <laughs> to było dobre.